Witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się ksiądz Paweł, jestem kapłanem kościoła rzymskokatolickiego i zapraszam na pierwszy odcinek podcastu Na Dachu. Na początku chciałbym może wytłumaczyć się z tej nazwy, zainspirowały mnie do niej słowa z Ewangelii według świętego Mateusza, 10 rozdział, 27 wers, tamto możemy przeczytać słowa Chrystusa. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. I myślę, że w XXI wieku. Takim dachem na pewno są mass media, takim dachem na pewno jest internet, takim dachem na pewno jest podcast. I śledząc od jakiegoś czasu scenę polskiego podcastingu, postanowiłem też spróbować i zrobić swoją audycję. O czym będę tutaj mówił? Myślę, że przede wszystkim o Ewangelii, o Bogu, o człowieku, o ważnych dla nas sprawach. Chciałbym polecać tutaj różnego rodzaju ciekawe książki, artykuły czy strony internetowe, które mi wydają się ciekawe, są o tematyce religijnej, a często może nie są wystarczająco wypromowane. Zdaję sobie sprawę, że jakość tego nagrania nie jest najlepsza, ale chciałbym przebrnąć przez te pierwsze kilka odcinków zobaczyć czy będzie mi się to udawać, to nagrywanie, czy będę znajdował na to czas, czy będzie też jakiś pozytywny odbiór i oddźwięk tych mojej audycji. Wtedy też postaram się zainwestować w jakiś sprzęcik, aby troszeczkę to polepszyć i wtedy też no, zmienić jakość tych audycji. Na razie chcę się skupić szczególnie na tym, co mam do powiedzenia, a więc zapraszam wszystkich do słuchania. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć i zarazem zachęcić wszystkich do udziału w 13. już spotkaniu ludzi młodych, chrześcijan na polach lednickich, odbędzie się ono w tym roku 6 czerwca. Tegoroczne spotkanie lednickie, jak pisze ojciec Jan Góra w zaproszeniu skierowanym do nas wszystkich, będzie szczególne i wyjątkowe, gdyż na to spotkanie zostali zaproszeni ludzie młodzi z całej Europy, aby wspólnie z nami, z Polakami wybrali Chrystusa w swoim języku, pod swoim sztandarem, aby na pola lednickie przywieźli wodę i kamień ze swoich źródeł chrzcielnych. A zatem, pisze ojciec Jan Góra, tegoroczna lednica będzie miała, charakter międzynarodowy czy europejski. Jeśli nawet nie uda się zaprosić delegacji ze wszystkich krajów, to przynajmniej nasze serca będą otwarte na wszystkich, a to jest właśnie chrześcijaństwo, podkreśla ojciec Jan Góra. Ze względu na 800-lecie istnienia zakonu Franciszkanów, tegoroczna letnica będzie miała również wymiar właśnie franciszkański bracia świętego Franciszka przybędą liczni na tegoroczne spotkanie do lednicy, aby zaznaczyć swoją obecność w naszej historii. Tematem tegorocznego spotkania będzie czas. Refleksja o czasie, o jego cenie będzie wskazywała nam na znaki czasu, przez które Pan Bóg przemawia do człowieka. Na pewno takim znakiem pisze ojciec Jan Góra jest właśnie Franciszkanizm tegorocznej lednicy. Na pewno jest pragnienie podarowania wszystkim ludziom do ręki lednickiej liturgii godzin, czyli kapłańskiego brewiarza zawierającego dwie podstawowe godziny brewiarzowe. Jucznie i nieszpory. To piękna modlitwa kościoła, często nieznana właśnie wśród ludzi młodych. Ojciec Jan Gura w tym roku będzie chciał właśnie tą modlitwę promować. Chciałbym też tutaj nadmienić, że ojciec Jan cały czas zbiera pieniądze właśnie na te brewiarze, aby wszyscy uczestnicy tego rocznego spotkania na Lednicy mogli je otrzymać, ale o tej akcji może niech więcej powie sam ojciec Jan Góra. Z ogromnym wzruszeniem i ogromną radością oczekujemy pojawienia się brewiarza, który chcemy 6 czerwca włożyć w ręce naszej młodzieży. Chcemy, ażeby ci, którzy wyrośli z paciorka dziecięcego, wzięli do ręki psalmy i nawiązali nową relację z tym, który nas pierwszy miłował. Kwestuję na dla młodzieży. Pragnę, ażeby starsze pokolenie ufundowało modlitewnik Brewiarz najwyższej jakości, z górnej półki, młodszemu pokoleniu. Zapraszam wszystkich, którzy mogą podarować młodszym jeden egzemplarz. Kosztuje 4 złote lub wielokrotność tego. Pomyślałem sobie, że nie znajdę nikogo, kto potrafi zapłacić dzisiaj 400 tysięcy złotych, ale znajdę tysiąc ludzi, którzy mi dadzą mniej, albo 400, którzy mi dadzą po tysiącu. Każde 4 złote jest bezcenne. A ja tylko dodam, że na stronie www.lednica2000.pl można znaleźć numer konta, na które te pieniądze można wpłacać. Czas na Słowo Boga Z Ewangelii według świętego Mateusza Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi Albowiem anioł pański stąpił z nieba Podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim Postać jego jaśniała jak błyskawica a szaty jego były białe jak śnieg ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast. Wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo z martwych wstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leży. A idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom, Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie o to, co wam powiedział. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to jego uczniom. Słowa Ewangelii, które usłyszeliśmy, ukazują nam prawdę o zmartwychwstaniu. Trzeciego dnia Chrystus zmartwychwstał. Niewiasty, które udały się do grobu, zobaczyły, że grób jest pusty i spotkały anioła, który nakazał im opowiedzieć to wszystko apostołom, uczniom Chrystusa. A oni uwierzyli i po zmartwychwstaniu zobaczyli Chrystusa. Wiele osób im nie uwierzyło. Również w dzisiejszym świecie wiele uważa, że prawda o zmartwychwstaniu to fikcja, że być może i był pusty grób, ale pewnie apostołowie w nocy wykradli ciało Jezusa, aby zmartwychwstanie okazało się prawdą. Ale zadajmy sobie pytanie, czy gdyby to wszystko wymyślili, to byliby w stanie oddać za to życie? Wszyscy apostołowie poza świętym Janem zginęli śmiercią męczeńską, bo wiedzieli, że śmierć nie ma już nad nimi władzy. Bo ich nauczyciel, ich mistrz, Mesjasz, Zbawiciel, Jezus Chrystus, ten, z którym kroczyli przez swoje życie, którego spotykali na co dzień, Widzieli, że został umęczony, że został ukrzyżowany, że umarł na krzyżu, ale po kilku dniach znowu go ujrzeli. I wtedy przekonali się, że śmierć nie ma władzy nad człowiekiem. Nad człowiekiem, który idzie za Chrystusem, który chce Chrystusa naśladować. I zaczęli głosić tą prawdę wszystkim napotkanym ludziom. Głosić z wielką mocą. Tak też wiara chrześcijańska rozrastała się. I tak też doszło aż do dnia dzisiejszego, w którym my teraz jesteśmy. Ale znów pojawiają się te same wątpliwości. Czyżby uczniowie nie ukradli ciała Chrystusa? Nie ukradli. Nie oddaliby życie za fikcję, bo po prostu byłoby to bez sensu. Oni spotkali Pana i uwierzyli, że On jest drogą, że On jest prawdą, że On jest życiem. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby Go naśladować, by wziąć swój krzyż i iść za mistrzem, aby Jego mocą starać się kochać i przebaczać, tak jak On czyni to każdemu człowiekowi. Kochać to znaczy chcieć dla drugiego tylko i wyłącznie dobra. Jeżeli mocą Chrystusa będziemy uczyli się kochać, czyli żyć dla drugiego człowieka, nie tylko dla siebie, ale dla drugiego, będziemy prawdziwie Jego uczniami. Przez chrzest włączeni jesteśmy w śmierć Chrystusa, a później w Jego zmartwychwstanie. Kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki, mówi Chrystus. Uwierz w te słowa, one dają prawdziwe życie. Dominikanie i wydawnictwo Chomini prezentują Pieśni liturgii Triduum Paschalnego na dwóch płytach Sławcie usta i Radosna światłości Do nabycia w dobrych księgarniach w całej Polsce To płyta, o której chciałem opowiedzieć, ale znalazłem w internecie reklamę tej płyty, a więc płyta opowiedziała sobie sama. Jeżeli chodzi o książkę, którą chciałbym polecić do przeczytania, to dzisiaj pierwsza tutaj do ręki wpadła mi książka znanego redaktora i prezentera telewizyjnego pana Szymona Hołowni pod tytułem Ludzie na walizkach. Ta książka to zbiór rozmów Szymona hołowni z osobami, które choroba, nieszczęśliwy wypadek albo los doprowadziły na granicę życia i śmierci. Czy stamtąd widać więcej? Jaki sens ma cierpienie? Jak nie poddać się zwątpieniu? Co o życiu mogą nam powiedzieć ci, którzy na własnej skórze przekonali się, jak bardzo jest ono kruche? Wśród bohaterów książki znaleźli się nie tylko pacjenci ludzie chorzy, ale również ich najbliżsi oraz lekarze, zmagający się na co dzień w życiu zawodowym z ludzkim bólem. po dramatycznych wyborach, z jakimi przyszło im się zmierzyć, opowiadają jednak bez bezskliwości, za to z ogromnym dystansem i mądrością. Cen książka od kilku miesięcy znajduje się w naszych księgarniach. Została wydana przez wydawnictwo Znak. Serdecznie polecam. Chciałbym tutaj dodać, że książka jest w formie wywiadów, które przeprowadza Szymon Hołownia właśnie z tymi osobami, o których przed chwilą mówiłem jeżeli chodzi o strony internetowe to w pierwszym odcinku jako pierwszą chciałbym zaprezentować stronę chyba największą katolicką stronę w polskim internecie www.opoka.org.pl czyli właśnie serwis opoka Laboratorium Wiary i Kultury. Strona ta jest naprawdę rozbudowana, zawiera wiele różnych tematycznych serwisów. Jak tutaj teraz patrzę, chociażby Benedykt XVI, dane na temat kościoła, liturgia na każdy dzień, baza mszy świętych, to bardzo ciekawa sprawa. Jeżeli ktoś gdzieś wyjeżdża i chciałby sprawdzić sobie, o której godzinie są tam danym kościelem msze święte, bardzo łatwo można to zrobić. Jest też baza rekolekcji, właśnie w której możemy wyszukiwać rekolekcje, na które chcielibyśmy się wybrać. Są też poradniki, informacje o sektach, informacje o świętych patronach, galeria zdjęć, biblioteka audio i wideo. Tutaj na pierwszej stronie od razu rzuca mi się w oczy również audycję Radia Watykańskiego. Można odsłuchać codziennie Dziennik Radia Watykańskiego w całości, ale również różnego rodzaju audycje cykliczne, takie chociażby jak audiencje i katechezy papieskie, świadkowie miłosierdzia, rozważania Jana Pawła II, inne tematy, ilustracja w kościele, wobec islamu, dialog chrześcijańsko-żydowski, Michał Sopoczko, sługa miłosierdzia. Naprawdę strona jest bardzo, bardzo duża. Można znaleźć na niej wiele informacji. Myślę, że... Dla osób, które interesują się tematyką religijną, tematyką kościoła, naprawdę jest godna polecenia. Jest tutaj bardzo prosta wyszukiwarka. Yy, można znaleźć wiele artykułów pogrupowanych według autorów, według dziedzin, według tematów. Dlatego polecam tę stronę naprawdę wszystkim. Może ona się przydać chociażby, jakby ktoś ludzi młodych, na lekcje religii, nawet musiał coś przygotować, yy, czy jakiś artykuł, jakiś referat, to naprawdę wpisując tutaj różne hasła, które nas interesują, możemy odszukać potrzebne dla nas informacje. Jeszcze raz polecam www.opoka.org.pl Dalej, jeżeli chodzi o strony internetowe, to yy, chciałbym powiedzieć, że Właśnie tutaj na tym podcaście, jak już mówiłem na początku, będę starał się różne takie strony polecać. Ja myślę, że dużo stron y, dla osób, y, które są jakoś związane z Kościołem Katolickim, no to te strony są gdzieś znane. No ale pewnie nie dla każdego i dlatego też takie adresy będę tutaj podawał. Na początku będą to właśnie strony takie największe, serwisy, portale czy wortale internetowe. Ale mam też do Was prośbę, jeżeli sami prowadzicie jakąś stronę, może która nie jest szeroko znana, a chcielibyście, abym w tym podcaście o niej opowiedział, to śmiało piszcie w komentarzach do danych odcinków adres do Waszej strony, może kilka słów o niej zajrzę, jeżeli będzie godna polecenia, to na pewno znajdzie się miejsce na podcaście, aby właśnie o Waszej stronie opowiedzieć. I tak zbliżamy się do końca pierwszego odcinka podcastu Na Dachu. Na koniec do wszystkich ogromna prośba. Chciałbym, abyście w komentarzu do tego odcinka napisali Wasze wrażenia, Wasze uwagi na temat tej audycji. Może macie jakieś tematy, które chcielibyście, abym na tym podcaście poruszał. Może macie jakieś pytania, na które chcielibyście, abym odpowiedział. To wszystko można napisać w komentarzu pod tym odcinkiem. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Zostańcie z Bogiem.